O, o, o. No właśnie. Z małymi przeszkodami y, zaczynamy nowiny 13 tygodnia 2014 roku. Przygodami, bo jesteśmy pod iglicą Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i tutaj niespodziewane zakłócenia nam się wplątują, także w trakcie audycji też może coś się dziać. Ja nazywam się Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz, o, witam Państwa i Szymon Grabarczuk, halo, jesteś Szymon? Dzień dobry, słyszę Was, mam no. nadzieję, że wiem mnie też. Tak. Też się tak boję, że w każdej chwili to połączenie. O to połączenie może się przerwać. a To chyba kwestia jakichś tutaj moich przewodów w takim razie. O, o, o. No, spróbujemy. Eee, 13 tydzień, dzisiaj jest 29 marca 2014 roku. No Nasze dyskusje przed audycją zdominowały sprawy, które dzieją się na Ukrainie. No i trudno, żeby tak nie było, żeby w rozmowach Polaków <śmiech> przy jednym stole nie, nie, nie rozmawiać o tym. Bo tam rzeczywiście to zaczyna wyglądać nieprzyjemnie, ale Ty Szymon mówisz, że rozmawiałeś z jakimiś Ukrainkami, które edytują Wikipedię, czy dobrze zrozumiałem? Czy to był... nie, nie, nie, nie, absolutnie nie. Właśnie żałuję, że nie. Rozmawiałem z Ukrainkami, które nie mają nic wspólnego z Wikipedią. Aha, ale to pewnie za Twoją sprawą będą miały niedługo. Może. <laughs> Wiadomo, że jak wikipedysta zaczyna z kimś rozmawiać, to raczej jest duża szansa, że ten ktoś nagle zorientuje się, że też może. Zorientuje się, że też może, ale niestety nie tak łatwo zostaje wikipedystą. No właśnie, to jest temat pierwszy, o którym tutaj który mamy zanotowany. Nie, drugi. No to zacznijmy od początku w takim razie. Wybrano POTY 2013, czyli Picture of the Year 2013, zdjęcie roku 2013, no i jest to żarówka, która się przepala właśnie i bardzo ładnie to widać na tym zdjęciu. Jak wam się podoba to zdjęcie? To może najpierw powiemy, co mamy. Aha, oprócz tego, co mamy. No właśnie, drugi te, temat to jest mglista przyszłość Wikipedii artykuł w PC World, z wolnej kultury mamy Wikipedia Library, czyli biblioteczne wsparcie dla Wikipedii, Google Glass w Policji, ten temat, który spadał przez kilka tygodni, w końcu chyba się uda go omówić. Obywat obywatele Unii Europejskiej ściągają filmy, bo branża ogranicza wybór. I to jest zdanie Komisji Europejskiej, o tym będziemy też mówić. No i tutaj długi temat. Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji, w tym rozdział o prawach własności intelektualnej, zostanie udostępniony poza administrację dopiero po podpisaniu. To jest informacja, jaką Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, otrzymał w odpowiedzi na pytanie, czy można się zapoznać pewnie z tym, z tym dokumentem przed jego podpisaniem. No i kilka kwestii związanych właśnie z tym dokumentem. To tyle mamy przewidzianych tematów na dzisiaj. Co nam jeszcze do głowy przyjdzie w trakcie, to trudno jest określić, bo tego nigdy nie wiadomo. No ale zacznijmy od początku, właśnie od tego zdjęcia, które zostało wybrane zdjęciem roku 2013 z Wikimedia Commons. Zdjęcie takie ilustracyjne, ale to trudno określić, do czego to mogłaby być ilustracja. Moim zdaniem to ewidentnie nie jest zdjęcie encyklopedyczne, ale w tym konkursie niestety nie ma wymogu, żeby zdjęcie było encyklopedyczne. No Ale to piękna ilustracja, którą na, na ścianie można sobie powiesić. Tak, na, tak, przykład. na jakiejś wystawie, jakaś galeria, coś zdecydowanie to zdjęcie się nadaje. Takie... Bo tutaj, w barze, Albo tutaj w barze studio, prawda? Bo jesteśmy właśnie, nie powiedziałem jeszcze, że oprócz tego, że jesteśmy pod Pałacem Kultury i Nauki przy głównym wejściu, to jest, korzystamy z gościny Baru Studio, który tutaj niedawno otworzył się. Nie wiem tak dawno. No w każdym razie ja, nie, ja wczoraj się dowiedziałem o tym, że jest takie miejsce, pewnie takich miejsc, o których nie wiem, jest cała masa jeszcze w Warszawie, ale dowiedziałem się o nim za sprawą wykładu, który tutaj ma się odbyć 9 kwietnia z profesorem Zimbardo bodajże. Na jaki temat? To jest socjolog, który Socjologia. socjolog z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie przyszedłem na taką wizję lokalną, żeby zobaczyć jak tutaj będzie można nadawać tą, to spotkanie w, na żywo. Rozmawiałeś już coś, czy dopiero... Tak, tak, już rozmawiałem jest właściwie wszystko umówione, tylko przyjdę zobaczyć właśnie jak, jak tutaj można zrealizować tą transmisję. No i proszę się spodziewać, kalendarz naszych transmisji jest na stronie plwikiradio.org Transmisje na razie rzadko się odbywają właściwie na razie tylko z jednego miejsca, z faktycznego domu kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12. Bardzo ciekawe spotkania tam się odbywają. I od czasu do czasu są transmisje. Oprócz tego te transmisje są oczywiście zapisywane i można je obejrzeć na stronie wrzenie.podcasty.info. Obejrzeć czy wysłuchać? Wysłuchać, wysłuchać. E, Dokładnie ten adres, jeśli chodzi o faktyczny Dom Kultury. No i wszystkie pozostałe rejestracje na stronie wikiradio.podcasty.info. Ale to tak zboczyliśmy z tematu, bo trzeba jesteśmy było przy ilustracji. Jesteśmy tak. jesteśmy przy ilustracjach i ta ilustracja pewnie tutaj też by rzeczywiście pasowała w takim miejscu. A jak tobie się podoba, Szymon, to zdjęcie? Tylko mi powiedzieć, czy znaczy, być może przez jakiś czas miałbym to zdjęcie na tapecie, na komórce. A, ale tak żeby właśnie. je gdziekolwiek wykorzystywać właśnie opór takiej, <śmiech> grafiki na, na ścianie czy na tapecie, to no nie wiem, no ono jest takie jakieś takie ono jest artystyczne. nie do wykorzystania. No tak. Ciężko mi to określić, ale, ale <śmiech> też wiem o tym, że trudno wymagać, żeby poty były wybierane zdjęcia encyklopedyczne, po pierwsze dlatego, że commons to nie jest zbiór wyłącznie encyklopedycznych zdjęć, dlatego, że to mają być zdjęcia, które mogą być wykorzystywane we wszystkich projektach siostrzanych, a więc mogą to być zdjęcia chociażby reporterskie. Dalej też nie, to się też się nie ograniczają do wszystkich projektów siostrzanych w tym sensie, że na commonsach mogą być byle znaczy, wszystkie grafiki byleby tylko były na wolnych licencjach, a więc właśnie też takie, które są ciężkie do wykorzystania, jak to, które zajęło miejsce pierwsze, czy też to, które zajęło miejsce siódme, czyli ten taki charakterystyczny grymas twarzy e, wykonywany w białym domu przez prezydenta Baracka Obamę i e, gimnastyczkę olimpijską Kalie e, Maroney, chyba ona tak się nazywa. Mhm. E, te, ten, ten taki grymas, który, którym zasłynęła w zasadzie na Olimpiadzie, no, wyrażając w ten sposób to właśnie, że nie, nie jest zachwycona swoim występem i tam zajęła, um, chyba, chyba nie była do końca zadowolona z tego właśnie swojego miejsca, które zajęła, chciała wyższe, nie pamiętam dokładnie, które ona tam zajęła, drugie czy trzecie. No i to, to właśnie jej, ta mina jej obiegła świat, potem została zaproszona do Białego Domu, gdzie prezydent też zrobił to samą minę i to zdjęcie prezydenta i, i jej w zasadzie y, jest takie takie trochę piarowo polityczne natomiast do biogramu ciężko w sensie by to było Z tego punktu widzenia ono jest w zasadzie no, bezwartościowe, no chyba że, chyba, że właśnie w sekcji y, biogramu tej artystki, czy tej, przepraszam, sportsmanki, o tym, jak... jak ym, jak zasłynęła tą miną i co się dalej z tym stało. Chyba, że dorobimy się artykułu o tej minie, tak jak mamy artykuł Gestko Sakiewicza. No, no, no tak, z tym, że Gestko był dużo bardziej polityczny. Tutaj jest. Nie, prawie, no jasne, jasne, to, to nie jest ten jest Mina poziom. zupełnie apolityczna, wykorzystana potem przez administrację prezydencką. No ale chyba nie ma ogólnych jakichś zaleceń, co to ma być Picture of the Year, po prostu jest konkurs fotograficzny. Jasne, tego, jasne. To nie łamie mhm. żadnych reguł, jak najbardziej to może być. Chociaż mówię, ja osobiście głosuję raczej na takie zdjęcia, które by się nadawały do artykułu, do wstawienia. E, także ja z tych, co tutaj są wybrane, to bym preferował czwórkę z tą sową prawdopodobnie. Sówka jest śliczna, tak. E, ewentualnie tych strażaków na miejscu jedenastym, którzy, którzy do na, artykułu na przykład pożar mogliby się nadawać, albo strażak, albo coś takiego... Więc, więc z tych, które są wybrane, to te dwa dla mnie, to są takie, które się nadają do ilustracji. No ewentualnie jeszcze no ta piątka na przykład. No jako... a ósemka, katedra w kolonii w nocy. No piękna, piękna jest. Widziałem ją na żywo. Ewentualnie Ale nie też. w nocy. I tutaj mogę obejrzeć bardzo, bardzo ładne zdjęcie rzeczywiście. I to jest takie ilustracyjne. Faktycznie. Ale nie jestem pewien, czy na podstawie tej ilustracji ktoś by się zorientował, co to jest. To znaczy, że to jest ta katedra, a nie jakaś inna. Nie, to nie musi być główne zdjęcie w tym artykule. Natomiast zwykle y, budynkom robi się zdjęcia w no, dzień, więc y, budynek w nocy też ma swój urok. Prawda? No zdecydowanie trudniej jest zrobić w nocy zdjęcie bo są różne bardzo jasne elementy i, i duży, duży jest kontrast podczas robienia takich zdjęć. Poza tym ta katedra różnie pewnie jest oświetlana w różnych porach roku. To ktoś ostatnio i... tak mówił, że jest pro problem z wieżą Eiffla, gdzie jest oddzielna licencja na oświetlenie i nie można Aha, jej oświetlonej fotografować. Tak. <laughs> no co kraj to obyczaj. No, ale ładne zdjęcia, w każdym razie jest na co popatrzeć, na pewno, i ciekawie obejrzeć te zdjęcia, bo one zwracają uwagę na cały przekrój, chyba tego, co, się, co trafia do, do Wikimedia Commons. I, no i właśnie od takich zdjęć ilustracyjnych, jak zdjęcie katedry poprzez taką sowę. Tutaj mamy jeszcze takiego um, cielaczka świeżo narodzonego ze swoją mamą krową. Też bardzo ciekawe zdjęcie. No Barack Obama tutaj jakoś tutaj politycznie rzeczywiście też zostało, gdyby takie zdjęcia pewnie też trafiają do, do, do Creative Commons i też warto zaznaczyć, że one są. Więc to taki, taki przekrój jest tego, co chyba właśnie znajduje się w Creative Wikimedia Commons. Tak, no i jeszcze dodatkowo, oczywiście jest bardzo ważne. Szeroko pojęte landscapes, czyli, czyli krajobrazy. To, co jest na miejscu drugim, to, co jest na miejscu piątym w zasadzie, o tak? tak? Jest piąte mhm. miejsce, więc, więc obydwa się pod to łapią. No i tak, jeżeli chodzi o te na przykład te polityczne zdjęcia, to warto pamiętać o tym, że jest sporo wyróżnionych grafik, przecież komocy mają swój system wyróżnień, tak jak my mamy artykuły na medal, dobre artykuły i tam listy na medal i tak dalej, to, to oni też mają różne swoje stopnie i rodzaje tych, tych wyróżnień, no i na właśnie różnych tych szczeblach wyróżnionych grafik są niejednokrotnie portrety polityków czy innych osób życia publicznego. Mm. E, jest też dużo właśnie takich, takich e, krajobrazów, także e, zasoby Wikimedia Commons są bardzo zróżnicowane, co odzwierciedlają te foty. No właśnie. Kolejny konkurs, który to już z kolei jest? E, szóste czy siódme chyba, tak? Co najmniej ósmy, bo już o ósmym mm -hmm. była mowa. Mm -hmm. No nie jest to na pewno to samo, co WordPress Photo, ale pewnie lepsze. To jest lepsze. <laughs> lepsze. lepsze, bo na wolnych licencjach można wykorzystać. No to prawda. Tamte też można wykorzystać, czemu nie? Tylko trzeba zapłacić mm. i dotrzeć do autora. Do to powiedzmy prac. jeszcze, że na komis mamy 20 milionów ponad plików. Plików, które w większości to są, to są właśnie ilustracje. Tak, raczej. to są w większości zdjęcia. zdjęcia. Mhm. E, to ten temat już chyba e, zamkniemy. Proszę, i tam pies jest, i tutaj pies. Tutaj u nas też szczekał pies jakiś czas temu. U ciebie, Szymon, też słyszę, że szczeka. Yy, kolejna rzecz to mglista przyszłość Wikipedii. Nie wiem, czy jakoś sprowokowaliśmy tę taką yy, kolejny artykuł na temat tego, że yy, Wikipedia yy, no, rejestruje spadek zainteresowania, spadek edytorów, spadek... Artykuł jest moim zdaniem takim grochem z kapustą trochę. Tam jest o wszystkim. Tak jak, jak ja to czytałem, to miałem wrażenie, że autor chciał tutaj po prostu zmieścić wszystko. Także jest o jakimś wzroście artykułu, który był kiedyś i w ogóle ktoś napisał ciekawy w komentarzu, że tutaj się martwią o znaczny spadek, a ten spadek jest względem jakiejś tam górki, która była w, pe w pewnym okresie, tak? Więc, więc to też jest tak trochę nieprzemyślana wersja, że, że martwią się wszyscy o spadek, a okazuje się, że to po prostu wraca do normalnego poziomu. Jest też o czymś tu jeszcze było, o jakichś wandalizmach, nie wiadomo sprzed ilu lat, 2008 rok, no, kiedy to było. O, o jakichś wpisach yy, yy, za kasę, gdzie, gdzie ktoś pobierał kasę, także po prostu wszystko w tym artykule chcieli zmieścić. Więc ja tak nie jestem do końca przekonany. Na, yy, wydaje mi się, że artykuł powinien się skupiać na jakimś jednym temacie, się, yy, się wypowiedzieć, żeby można było, a nie tak, że, że wszystko od góry do dołu po prostu. Mhm. no ale... się. I to hmm. nawet nie tylko chodzi o to, że. <śmiech> że, że to jest metoda tego pisania artykułu jest wątpliwa, oczywiście z czym się zgadzam, ale też um, nie dość, że zrobili na wiele tematów i żaden, po, i żaden dobrze, no to właśnie jak już mówimy o, o tym niepokoju związanym z, ze spadkiem z jakimiś tam, czy to spadkiem liczby aktywnych użytkowników, czy to spadkiem nowych artykułów, czy tam czegoś tam jeszcze, czy to spadkiem e, czytelników, no to trzeba pamiętać e, też e, o takich rzeczach, patrzeć na, na, na całość i pamiętać o takich, rzecz, o takich rzeczach jak na przykład to, że jeszcze kilka lat temu e, większość e, rozmów wikipedystów działa się w ramach wikipedii, to znaczy e, pisaliśmy sobie w systemie tych, tych naszych stron dyskusji, e, w kawiarence i w takich i, tego typu stronach komunikacyjnych, a teraz bardzo duża część komunikacji między wikipedystami przeniosła się na Facebooka. A no to to na pewno też Facebook ma wpływ na statystyki, sobie, oczywiście. Mhm. tak, a jeżeli Facebook sobie tąpnie i, yy, i będzie jakiś tam Twitter, czy Google+, czy coś jeszcze, to wtedy yy, znowu ktoś by mógł powiedzieć, że wykorzystanie Facebooka przez wikipedystów niestety się zmniejszyło i co możemy zrobić, żeby się zwiększyło. No, a, a z kolei patrząc cały czas z perspektywy Wikipedii, no, działalność wikipedystów i ich stopień komunikacji jest coraz mniejszy. Niestety coraz mniej rozmawiają nad, w ramach Wikipedii o swoich prywatnych sprawach między sobą. I możemy wyrazić zaniepokojenie, czy oni jeszcze o czymś rozmawiają. No właśnie, czy w ogóle przestali a to się komunikować. to po prostu gdzie indziej. A <coughs> tak samo można powiedzieć o spadku. Przez to nie wzrasta, więc, więc mm -hmm. jakieś tam statystyki nie wzrastają, a być może jeszcze spadają. Tak, tak samo można powiedzieć <coughs> o spadku raz. zainteresowania Ircem, prawda? Też jest coraz mniej pewnie tak. osób, które rozmawia tak. przez Irca. A to no. jeszcze dodatkowo trzeba y, powiedzieć o tym, że y, tak jak. Tam było napisane o tym, że spada liczba użytkowników anglojęzycznej Wikipedii w porównaniu gdzieś tam chyba z 2007 rokiem i 2014, no to okej, okay, spada. Tylko trzeba pamiętać jeszcze o tym, że od 2007 roku powstało mnóstwo, a może jeżeli nie powstało, to na pewno rozwinęło się mnóstwo mniejszych wiki, tych projektów siostrzanych i być może część ludzi przeszła tam też być może część ludzi specjalizowała się w koordynacji tej e, metawiki e, i być może oni więcej rzeczy robią nie tyle związanego z edytowaniem co na przykład tak jak na naszym polskim podwórku e, z organizowaniem e, społeczności w ramach stowarzyszenia z prowadzeniem spraw biurowych księgowych e, innych stowarzyszenia, z reprezentowaniem stowarzyszenia w ramach koedu i w ramach innych tam, no, projektów społeczeństwa obywatelskiego, więc okazuje się, że wikipedyści nie tylko edytują, ale też są aktywnymi ludźmi no, na polach życia powiązanych z, z wolną kulturą i też można by było powiedzieć, że no kurczę liczba edycji spada, ale przecież my nie tylko edytujemy Wikipedię, to właśnie jak mnie ktoś mówi, że aha, jesteś wikipedystą, czyli edytujesz Wikipedię, czyli piszesz hasła. Ja mówię nie, nie, nie, nie, nie. Gdyby to się zaczynało i kończyło wyłącznie na Wikipedii, to ja bym bardzo biednym człowiekiem. Więc y, też chyba y, trzeba uświadomić y, dziennikarzom o tym, że wikipedyści nie są wyłącznie autorami Wikipedii, mimo że y, taka jest podstawowa definicja, ale z czasem jak, jak y, wikipedysta nabiera doświadczenia, to robi coraz więcej rzeczy związanych pośrednio tylko z Wikipedią. No bo dzięki temu się właśnie może dowiedzieć, nauczyć wielu rzeczy i, i, i znaleźć jakieś swoje pole działania, które może wykracza poza, poza właśnie to, co można zrobić w Wikipedii. No zresztą nasze Wikiradio też jest czymś, co niezupełnie mieści się w Wikipedii. Nie możemy mieć e, działać w ramach fundacji Wikimedia, no, ale robimy swoje i informujemy. A to jest już nawet tym. dużo, dużo szersze. Natomiast no to, co dobrze powiedziałeś, to, co my tutaj robimy, to nie jest Wikipedia, ponieważ w Wikipedii nie przybędzie ani jedna edycja bezpośrednio dlatego, że my w tym momencie prowadzimy y, tę rozmowę. Być może pośrednio dlatego, że ktoś nas słyszy i dzięki naszej rozmowie coś po, postanowi poprawić, chociażby jakieś hasło, y, o którym rozmawiamy na antenie. Natomiast. Y, y, y, to, co my teraz robimy, to nie jest edytowanie Wikipedii. No właśnie. Więc, ale... więc my w tym mhm. momencie nie zwiększamy liczby, nie jesteśmy w tym momencie aktywnymi wikipedystami, w tym momencie nie powiększamy jej, nie statystyki po prostu. Tak, tak, no i w dodatku moglibyśmy zamiast tutaj gadać, tam moglibyśmy edytować Wikipedię i coś tam no, dokładnie zmienić. dokładnie tak. A trochę od, od, odciągają nas te, te nowe zadania, ale myślę, że to każdy robi co, na co ma ochotę. A Wikipedia no, nawet jeśli spada ilość edycji, no to może dochodzi do takiego momentu, kiedy tych edycji nie za bardzo jest już w czym robić. No, nie wiem, no jest Myślę, na pewno dużo, jeszcze... że do takiej granicy jeszcze nam daleko brakuje zważywszy. No, ale na... można sobie wyobrazić sytuację, że budynek jest już w 90% wykonany, no, wymaga jeszcze przeróbek, wymaga zmian, no ale Ci głównie te wszystkie dźwigi już trzeba odstawić, prawda? Dźwigi, które fundamenty są zbudowane, tam już na trawnika nie można drugiego położyć. Ja bym powiedział, że na razie stoi szkielet. No ale też stan surowy właśnie może zamknięty jest w tej chwili, i teraz będziemy obserwować budynek na długo surowy, a w środku będą toczyć się prace no. i to mniej jest widoczne na pewno. Chociaż tak mówisz Szymon, o tym odejściu do, na różne inne pola, ja osobiście bym chciał, żeby jak najwięcej z tych pól dało się robić w ramach Wikipedii, tak? żeby, żeby na przykład y, uczestnicy nie odchodzili na jakieś mniejsze wiki, tylko żeby mogli robić coś właśnie w ramach, w ramach Wikimedia takich szeroko pojętych. Ale y, nie można w tym momencie mylić szeroko pojętych WikiMedia i Wikipedii. Nie, nie, no jasne, bo, jasne, jasne, jasne. No właśnie, bo, bo statystyki, kiedy taki typowy dziennikarz patrzy na statystyki Wikipedii, to nie patrzy na y, statystyki wszystkich projektów Wikimedia, dlatego, że to by mu się wszystko rozmyło. Patrzy tylko na Wikipedię i w tym momencie patrzy na Wikipedię y, anglojęzyczną, ponieważ ona jest domyślna, ponieważ połowa ludzi, którzy edytuje Wikipedię edytuje właśnie anglojęzyczną y, i dalej jakaś tam rozmazana reszta świata, no to powiedzmy, że do y, tak zwanej Wikipedii powszechnej dodajemy Wikipedię polskojęzyczną y, i Hmm, nam wychodzi, że statystyki są no, x plus y, bardzo ładne dwie, y, dwie liczby. E, te liczby kilka lat temu były obydwie wyższe. Wniosek y, jest tąpnięcie, bardzo czytelne, bardzo ładne, tylko y, oderwane od rzeczywistości. Y, no ale przecież nie jest za, zadaniem dziennikarza, który ma tylko napisać jeden artykuł, zbadać dokładnie całą Otoczkę tego zjawiska, bo tak, to by mówię, że to jakiś artykuł naukowy, albo przynajmniej popularno-naukowy. No, a to nie ma być artykuł naukowy, tylko jest to artykuł w jakiejś gazecie PC World. Mały tekst, prawda? Mały i, tekst, który tak. w zasadzie nie, nie wynika, których produkuje nie się kilkadziesiąt warsztatu. miesięcznie. One mają na coś tam zwrócić uwagę, zainteresować. Podobnie jak audycja, która co o czymś tam wspomni i być może ktoś do, po, za tym podąży. Komuś może przypomnij ten artykuł, że jest coś takiego jak Wikipedia i że tam można edytować i że to wcale nie jest takie trudne. Albo dojdzie do wniosku, że to już nie warto edytować, bo się wszystko zwija. Ale są informacje też o tym właśnie, że jest edytor wizualny, że który są, nie działa, tak, tak jest opisane. Tak jest opisane, ale jest też rzetelnie napisane, że w polskiej Wikipedii jest on ciągle domyślnym edytorem. No, można, można dzięki temu wrócić do Wikipedii i zobaczyć no, jak, on, jak ten wizualny edytor działa na przykład. Możesz Mam ktoś, nadzieję, że ktoś to zachęci. Może ktoś dzięki temu powróci i zacznie edytować. Ale w końcu edycja, edytowanie nie jest aż tak istotne, to robi też pewien procent ludzi, którzy mają na to ochotę, trzeba mieć do tego specjalne predyspozycje, umiejętności, chęci i to myślę, że to, to się zmienia w czasie u każdego człowieka, niezależnie od tego czy do jakiej grupy społecznej należy. Można tam różne badania prowadzić, ale generalnie tego wszystkiego nie da się zbadać aż tak dokładnie, żeby można było powiedzieć, że akurat teraz rzeczywiście ludzie przestali już edytować Wikipedię, czy przestają. To są zmiany Moi. delikatne, drobne i może za 10 lat, jak już nikt nie będzie edytował Wikipedii, to wtedy rzeczywiście powiemy, że faktycznie, rzeczywiście tamte to były symptomy takie już tego upadku. Tak źle nam wróżysz, że za 10 lat? Nie, no, wiadomo, że... Ja myślę, że Wikipedia na pewno wymaga zmian, no bo trudno, żeby się nie zmieniać w świecie, który cały się zmienia. Ale jak najbardziej Wikipedia będzie poddana tym zmianom, bo ją tworzą właśnie sami użytkownicy. Trudniej jest jakiejś korporacji wielkiej zmienić swoje działanie, no bo ona one musi, musi podążać za tym, co robią inni. A tutaj właśnie to, co są ci inni, którzy... My to robimy, my zaczynamy korzystać z telefonów komórkowych, my zaczynamy korzystać z y, innych środków komunikacji i jesteśmy jednocześnie wikipedystami, więc na pewno te nasze zmiany zachowań będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądała Wikipedia. Natomiast... Ale tylko, mhm. y, jeżeli tak mogę przerwać, ale tylko y, do pewnego y, stopnia, to znaczy y, na przykład... Y, Coraz częściej korzystając z urządzeń mobilnych do edytowania Wikipedii, możemy tylko dać sygnał do San Francisco, że wzrasta zapotrzebowanie na dobre oprogramowanie do edytowania Wikipedii z urządzeń mobilnych. O tym PMG mówił już yy, dobre 3 lata temu no mniej więcej. Yy, I. Także to nie jest wcale jakiś nowy, nowy temat. Trzeba właśnie też pamiętać o tym, że oprócz tego, że Wikipedia jest taka zdecentralizowana, amorficzna, że każdy wikipedysta ma jakiś wpływ na nią i tak dalej, to zaczyna się pewien, na pewnym już poziomie tak, zaczyna się taki, taka sytuacja, w której niezbędne jest myślenie pod takim kątem zarządzania architekt, no nie wiem, właśnie tacy architekci zmian są potrzebni są potrzebne duże pieniądze, no ale, płatne ale edycje, skąd się ci architekci biorą? Ładna Właśnie... praca dla fundacji, oni... nad oprogramowaniem. Ale oni nad... też od nas się biorą, oni z nas się wywodzą Niekoniecznie. Czy Czy co, nie, są nie, nie, zatrudniani nie. przez jakich, przez nie wiadomo kogo, no przecież to są ludzie zatrudniani w fundacji w Stanach, którzy są raczej niektórzy z zewnątrz, tak? Tam były... Oczywiście, to są specjaliści do, do, do zadań. Y, jakichś tam konkretnych w ogóle nie musi mieć nic, nic wspólnego z, z edytowaniem to y, też widać w naszym stowarzyszeniu y, koordynator y, z, y, y, koordynator do spraw Wiki lubi zabytki, no w tym roku akurat było ich dwoje do tego, że w tamtym roku mieliśmy in, inne doświadczenia i po, postanowiliśmy z nich korzystać, ale, ale właśnie rok temu y, było tak, że była dziewczyna zupełnie spoza jej się udało w takim zakresie, w jakim mogło jej się udać I dlatego potem jednak postanowiono, że to będzie zespół wikipedysta plus niewikipedysta Ale takie rzeczy jak to, co na przykład robi Adam Kliczek i organizowanie tych wikimaratonów Nie wymaga w zasadzie dogłębnej znajomości edytowania Wikipedii Tylko wymaga zarezerwowania sali, zaproszenia ludzi i innych tego typu rzeczy I to są bardzo proste przykłady a jak już mówimy o pisaniu oprogramowania, analizowaniu statystyk, robieniu tych statystyk, no to to jest wymagany warsztat właśnie jakiegoś badacza internetu, jakiegoś tam programisty, socjologa, kogoś tam jeszcze. I w zasadzie można to mieć nie będąc w ogóle związanym do tej pory z wikimediami. Takich ludzi jest sporo. No i to też jest właśnie jeden z tam, takich głównych tematów, jak wyglądają em, wydatki e, Fundacji Wikimedia na, e, na tych ludzi, albo ogólnie na wydatki, e, które mają służyć dostosowaniu Wikipedii do tych potrzeb, które są sygnalizowane z samego dołu, czyli przez tych e, szeregowych e, użytkowników, którzy do pewnego stopnia decydują, o kształcie Wikipedii, ale tylko w ramach tej autonomiczności projektu, a od pewnego stopnia decydują e, o kształcie Wikipedii e, e, od tego stopnia, od którego zaczynamy mówić o problemach e, z e, oprogramowaniem, e, z Wikipedią jako w ogóle serwisem internetowym, z Wikipedią jako marką na rynku, e, z Wikipedią jako... E, jako jakimś tam jednym z wielu serwisów, którym, któremu można poświęcić czas, a można nie poświęcić tego czasu. Mm -hmm. e, od momentu, od którego mówimy o Wikipedii jako o znaku towarowym, e, e, i jako słowo Wikipedia, logo jako znak towarowy i tak dalej, i tak e, dalej. Tutaj są potrzebni prawnicy, oni też nie muszą być związani z, z Wikipedią, jako z, z tym, co się edytuje. I, I właśnie od tego momentu, od którego mówię, gdzie już em, edytorzy tacy szeregowi nie mają takiego dużego wpływu, to od tego momentu zaczynają się duże problemy właśnie w Wikipedii. Naprawdę duże problemy, dlatego że e, ludzi jest niewielu, e, nie mogą zarabiać takich dużych pieniędzy jak za analogiczną pracę dla Facebooka czy dla Google, a jednak mają dosyć poważne e, zadania do wykonania. No i przez to mogą zostawać tak, tyle Pół tak, mhm. Półwolontarystycznie, to znaczy oni dostają pieniądze, ale gdyby chcieli, to by dostawali dużo większe za taką samą pracę gdzie indziej. No to prawda. No to są wszystko e, właśnie wywołane artykułem e, w PC World, nasze uwagi, sugestie, jakieś przemyślenia. Ciekawe, czy kolejny artykuł się pojawi za tydzień na ten temat, że coś w Wikipedii się dzieje, ale sezon ogórkowy też się zbliża wielkimi krokami i pewnie też będziemy coś mieli na ten temat. Ja myślę, że Londyn tutaj rozwieje wszelkie wątpliwości, bo tam odbędzie się Wikimania w tym roku. Wybieracie się? W sierpniu. Ja jeszcze nie wiem, ale chyba się wybiorę. Może mi się uda. Jeśli uda mi się załatwić jakoś koszty przejazdu, przelotu. Bo już nocować już mam gdzie, natomiast jeszcze nie mam, nie mam załatwionych kosztów. Już chyba transportu. wnioski o zwrot do fundacji nie można składać. Do wniosków. fundacji to tak, ja nawet nie, nie starałem się o takim. Staram no to nikt nie twierdził, że mielibyśmy jakiekolwiek szanse do tego, żeby to dostać. To Kto? mogę może jedna, dwie osoby, tak. Ktoś kiedyś mówił, że powinniśmy się o coś tam starać, żeby potem mieć wykaz, że, że się staramy, żeby się można było starać o większe. Coś ale co... to jest zupełnie co inne. Aha, inne zupełnie zupełnie, zupełnie To inne przepraszam, inne. przepraszam, przepraszam. Ja mam nadzieję, że stowarzyszenie będzie też jakoś tutaj dotować. Może, może wtedy uda się coś e, zmienić w tym temacie. No ale Oczywiście. Zanim... Y, pamiętacie, jak rok temu y, Powerek siedział na wtedy to się nazywało Wikimaraton i to chyba był pierwszy albo drugi Wikimaraton to było gdzieś w lutym albo marcu i właśnie na wiki stowarzyszenia pisał albo tłumaczył jakieś tam zasady odnośnie przydzielania tych stypendiów i tej, tej całej komisji, która miała wybierać ludzi, którzy dostaną dofinansowanie na jechanie na na wyjazd właśnie na Wikimanie. W tym roku sprawa wyglądała tak, że dosyć długo stowarzyszenie nie mogło się dogadać z fundacją co do banerów tego jednego procenta, co do zbiórki fundacji przeprowadzanej rokrocznie i w związku z tym co do umowy podpisywanej regularnie między stowarzyszeniem a fundacją regulującej wzajemne stosunki te takie PR-owo, majątkowo, inne różne i właśnie ta umowa zdaje się też w jakiejś tam swojej części miała dotyczyć tego dofinansowywania stowarzyszenia na wyjazd na Wikimanie, w związku z czym jeżeli był jakiś tam poślizg, w głównej mierze chyba z powodów technicznych, a nie dlatego, że nasze stanowiska były jakieś za bardzo rozbieżne, to ten poślizg też dotyczył właśnie tego tematu wyjazdu na Wikimanie i póki co stowarzyszenie w ogóle nie rozpoczęło to, tej całej procedury związanej z wyłanianiem komisji, która następnie będzie wybierała ty, tych chętnych, którzy się zgłosili, kto pojedzie, a kto nie. Więc póki co czekamy na to wszystko i wtedy będziemy się zgłaszali, wtedy mam nadzieję, że będę mógł się zgłosić, mam nadzieję, że zostanę wybrany, mam nadzieję, że pojadę. Mm -hmm. No ja liczę na to, że jeśli grupa jedzie i, i kupuje zbiorowo bilet w, w samolot, do samolotu, no to będzie miała zniżkę, ale to niekoniecznie tak musi działać, może, może to, może to nie, nie zupełnie tak jest. No bo tak wydawałoby się, że tak jest logicznie, ale to, to niekoniecznie tak musi być. Chyba w tych tanich liniach to różnie bywa. E, no to temat jeszcze będziemy omawiać, no bo mamy jeszcze wcześniej w maju e, naszą polską konferencję, naszą polską konferencję w Poznaniu, która odbędzie się e, kiedy to dokładnie? Ja już zapomniałem. Pierwszy, pierwszego, trzeciego? Jakoś w tym długim weekendzie majowym. Nie, nie. Tydzień Czwarty, po długim. Czwarty, Tydzień po długim weekendzie, tak? Czyli 8 9 Czyli to jest dziewiąty, 11 9-11 maja 2014 roku. Informacje na stronie wikimedia.pl. Na ten temat dzisiaj o tym dużo nie będziemy mówić. Mamy już 10 minut do końca audycji. Kolejny temat to Wikipedia Library biblioteczne wsparcie dla Wikipedii. Co to takiego jest w ogóle? Biblioteka? Najgłusze no można powiedzieć, że to jest taki mechanizm, że bibliotekarze się jakoś zorientowali, to znaczy to, że akurat się oni zorientowali, to już była starsza rzecz, ale, ale postanowili coś dalej z tym zrobić. Zauważyli, mianowicie już jakiś dłuższy czas temu, że w hasłach w Wikipedii są podane w sekcji bibliografia, książki, na podstawie których hasło jest pisane, książki niejednokrotnie dostępne w ich bibliotekach. Ja sam jakiś rok temu, albo półtora, kiedy poszedłem ze znajomą do, do naszej biblioteki uniwersyteckiej, szukaliśmy jakiejś tam książki, która nas interesowała co do naszej pracy na, na studiach. To pani właśnie w informatorium włączyła sobie hasło w Wikipedii o tym i spojrzała, jakie są wymienione pozycje w sekcji bibliografia. I potem sięgnęła po nie dopiero w, we własnych tych zbiorach bibliotecznych. A więc właśnie to było tak przez Wikipedię, a nie przez katalog swój wewnętrzny w bibliotece. No i ten mechanizm postanowili wykorzystać właśnie bibliotekarze. Cały czas tu, tutaj mowa o Wikipedii anglojęzycznej, to znaczy... Wtedy jak my poszliśmy do tej pani, to oczywiście ona patrzyła na polskojęzyczną, ale polskojęzyczni bibliotekarze jak na razie nie wyszli z tą inicjatywą. Ta inicjatywa, o której w tym momencie mówimy w ramach tej naszej, właśnie ta Wikipedia Library, to, to jest inicjatywa anglojęzyczna. No i ci bibliotekarze postanowili udostępnić wikipedystom swoje zbiory, żeby potem opublikowali żeby pisząc hasła pisali o tym, że korzystali z tych książek w ramach swojej normalnej procedury i potem jak ktoś czyta Wikipedię i chce sięgnąć do tych książek, które są podstawą źródłową dla artykułu, to idą do tych książek, które są w bibliotekach skutkiem czego biblioteki mają więcej czytelników. Proste, proste. Ale to jakby gdzie jest nowość, bo wydaje mi się, że wikipedyści standardowo korzystają z tych bibliotek, tak? I, i tak mogą tam prawda, skorzystać z tych zbiorów, więc jakby... No ale to jest event, to jest akcja otwierania bibliotek specjalnie po to, żeby wikipedysta mógł przyjść i sobie coś napisać. A więc to jest, tak, to jest takie wyrażenie wprost. Wikipedysto, konkretnie my zapraszamy konkretnie ciebie, konkretnie po to, żebyś napisał tutaj artykuł. Ale nie A Polsce. nie tylko mhm. my jako bibli biblioteka zapraszamy wszystkich, Wszystkich, którzy mogą być wikipedystami, którzy no, mogą na przykład czytać e, książki, może na przykład też po to, żeby coś pisać potem. Okej, okay, ale konkretnie ukierunkowana już akcja y na, na zamierzony skutek. Miałem na myśli, czy tam może jest coś takiego, że to są jakieś inne zbiory, które normalnie na przykład są, nie wiem, niedostępne albo są nie do pożyczenia, tak? A tutaj są może wyjątkowo dla wikipedystów pożyczane, czy co, coś w tym kierunku się dzieje, czy to jest takie raczej ogólniejsze. To jest chyba ogólniejsze. Bo, bo wydaje mi się, że to też mogłaby być jakaś tam zachęta. Myślę, że to na razie jeszcze się nie dzieje w Polsce. Mam nadzieję, że to do nas przeniknie. Ja myślę, że skoro są goszczeni przez, bo tak jest tutaj napisane, przez uniwersytety, no to ta gościna to nie polega tylko na tym, że, że otwierają drzwi, tak jak dla każdego innego użytkownika biblioteki, tylko... No, postawią herbatę na przykład na stole, czy zapewnią jakieś lepsze warunki do tej pracy i prawdopodobnie również udostępnią takie materiały, które, których normalnie nie udostępniają no albo ułatwią dostęp może. Tak mi się wydaje, no bo trudno by byłoby tutaj mówić o jakiejś specjalnej akcji. Eee, teraz chodźcie wikipedyści, bo wy nigdy nie byliście w bibliotece, prawda? Przecież wiadomo, że każdy korzysta z biblioteki w ten czy w inny sposób, a już na pewno wikipedysta. no I, i chyba to, to nie, nie, nie o to chodzi. Myślę, że tutaj głębiej troszeczkę to siedzi. I pewnie chodzi też im o zwrotny jakiś komunikat, że faktycznie o na przykład tutaj dzięki temu to się udało i tamto to zrealizować. No, bo każda taka akcja musi mieć wymierne efekty. Znaczy, wymiernych może nie, ale jakieś efekty, przynajmniej... Które można zmierzyć. Które można opisać i powiedzieć, czy akcja się udała, czy była potrzebna, czy nie była potrzebna, no bo, no bo warto potem zastanawiać się, czy, czy kolejną taką akcję robić. Tym, że tutaj akurat, jak już mówisz o goszczeniu, to właśnie jest jest to Wikipedia, visit, czy Wikipedia Visiting Scholars, mhm. a to jest trochę co innego, natomiast to Wikipedia Library, to jest właśnie chyba wyłącznie zapraszanie do bibliotek. Znaczy oczywiście to, że zapraszają konkretnie wikipedystów, żeby konkretnie pisali hasła, to to nie wyklucza tego, że dadzą herbatę i jakieś osobne stanowisko do spokojnej pracy. Natomiast być może to też będzie polegało na tym, że udostępnią jakieś swoje zasoby, te takie archiwalne, których się nie udostępnia każdemu Mm, tylko na przykład wyłącznie za zgodą dyrektora ze względu na stan techniczny mm -hmm. e egzemplarza mm -hmm. i tak dalej. Mm. No to do tej pory można było chyba robić. Ale właśnie mniej o to chodzi, sprowadza się do mm -hmm. tego, żeby zapisać w bibliografii, w haśle e dane no, znaczy, e daną książkę, ja, że, jako że była źródłem tego e artykułu i potem e te książki są potencjalnie częściej wybierane niż inne z tego samego tematu, no ponieważ te książki są bardziej wyeksponowane, no bo się do w Wikipedia. Mm -hmm, mm -hmm. Popieramy gorąco. Jasne. Mamy nadzieję, że się do nas też to przeniesie. Może u nas też właśnie coś, coś się dowiemy, że, że na naszym podwórku też coś takiego jest. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to policja testuje Google Glass, Google Glass to, jest, to są takie okulary, nie wiem czy wiecie co to Wiemy, jest. Wiemy, to jest moim zdaniem genialne rozwiązanie. Na razie jest na etapie prototypowym niestety jeszcze. No tak, ale to się troszeczkę zestarzał ten, ten tytuł, bo czeka tutaj już kilka tygodni ładnych. Ja słyszałem ostatnio o, o takich soczewkach kontaktowych, które się wkłada, takie jak zwykłe soczewki kontaktowe, które, dzięki którym można widzieć w ciemności. O tym też gdzieś słyszałem, ale to chyba jest jeszcze etap laboratorium. A te no już, tak, są, tak. A te no już ogóle, są na, klasy, już, na tak. etapie prototypowym, że jakieś tam firmy dostają to do testowania, w sensie tam gdzieś dziennikarze dostali i mogli sobie potestować. No, a policja podobno kupiła parę kilkadziesiąt egzemplarzy i Znaczy i chyba testuje. dziennikarze też mogli, musieli za to jakoś tam zapłacić. Nie wiem dokładnie na jakich oni zasadach współpracują. Policja normalnie do testów sobie zakupiła kilka par, nie, dostali kilka par okularów i sprawdzają, jak można używać na patrol, podczas patrolu. Ale to w Stanach Zjednoczonych oczywiście, nie Powiedzmy w Powiedzmy właśnie, że to Nowy Jork. <śmiech> to jeszcze nie u nas. Chociaż nie wiadomo, czy u nas też nie są takie testy przeprowadzane. Przecież jak jest niemundurowy policjant, no to trudno powiedzieć, czy... Wątpię, szczerze mówiąc, żeby to u nas działało. Ale generalnie urządzenie jest bardzo fajne. Ja się zastanawiam, jak ono wpłynie na edukację. To znaczy, jak rozszerzona rzeczywistość w ogóle wpłynie Aha. na edukację. A miałeś coś takiego na oczach? Nie miałem jeszcze czegoś takiego w ręku osobiście, oglądam na razie tylko z tym filmiki i podejrzewam, że to będzie fajne. Obawiam się tylko jak z osobami, które noszą swoje okulary korekcyjne, bo to, to jest niestety mój problem, że tutaj może coś nie współpracować. Mhm. No ja słyszałem, że się śmieją z tych, którzy noszą te Google Glass'y i są filmiki tworzone, jak to się właśnie oni zachowują w stosunku do innych ludzi. A tak, to jak... ktoś mówił, że właśnie, że, że, że to dziwnie wygląda, jak ktoś nagle w trakcie rozmowy się wyłącza i zaczyna sobie coś przeglądać na okularach. <grym> no właśnie. Tak podczas lekcji na przykład w szkole też może się dziać, prawda, albo przeglądać sobie wyniki testów <grym> czy, czy odpowiedzi. No ciekawy pomysł, żeby takie rzeczy testować w policji i w różnych innych rzeczach, w różnych innych zawodach na pewno się sprawdzi takie, takie nowinki się sprawdzą. Chyba już nie zdążymy kolejnego tematu ugryźć. Myślę, że warto jeszcze właśnie powiedzieć, że będą konsultacje społeczne po, chyba po działaniach Jarosława Liprzyca w sprawie tej międzynarodowej umowy TTIP. Mhm, yy, muszę właśnie, się przyjrzeć, bo do, nie wiem w ogóle o co sprawa chodzi. Sprawa polega na tym, że między, Pols, między Polską jako częścią Europy, a Stanami Zjednoczonymi ma być podpisywana ta umowa. Jarosław Lipszyc zapytał... Yy, Polskie ministerstwo, że chciałby zobaczyć tą umowę, bo tam jest rozdział o prawach autorskich i dlatego mm -hmm. to tutaj umieściłem w ogóle. Tam jest rozdział o prawach autorskich, on pyta, że chciałby zobaczyć. Oni mu odpisują, że y, publicznie do wglądu to będzie dopiero jak oni to podpiszą. No właśnie. Y, ale już po tym liście się okazało, coś mi się rozłączyło, nie chyba nie, działa jest wszystko. Y, po tym liście się okazało, że ministerstwo napisało, że najpierw będzie wynegocjowane, a sygna y, Parawki jakieś będą podpisane, potem będą konsultacje społeczne, a potem będzie już oficjalne podpisanie, więc chyba tak, trochę... Tak, to, to akurat nie jest takie głupie z perspektywy y, administracji, ponieważ trzeba pamiętać, y, czym się różni podpisanie a ratyfikowanie. Mhm. I nie jakieś parawki, tylko konkretne, y, czyli tych, y, którzy prowadzą... Y, Yy, negocjacje, no bo to, to wygląda w ten sposób, że no, spotykają się ileś już się tam stron. Więcej, tam strącz, więcej nam się nie uda już dzisiaj omówić tego tematu, okay. chociaż wrócimy może było, do tego tematu. Wrócimy na pewno za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień uda nam się spotkać tak jak dzisiaj. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję za uwagę. Był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Szymon Grabarczuk w Lublinie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.